Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia sobota, 4 kwietnia minęła dziewiąta. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Auto z trzema osobami wpadło do rzeki w Kępicach na Pomorzu. W oczekiwaniu na zmartwychwstanie katolicy obchodzą Wielką Sobotę, to czas milczenia i zadumy. To już koniec, nie ma ratunku dla Humbaka Timiego, który utknął na u wybrzeże Niemiec. Tragedia w Kępicach na Pomorzu. Kobieta kierująca autem osobowym straciła panowanie nad pojazdem, uderzyła w barierki, a następnie jej samochód wpadł do rzeki. Jedna osoba nie żyje. Kobieta podróżowała z dwójką pasażerów. Kierująca oraz 17-letni pasażer wydostali się z pojazdu. Niestety, pomimo podjętej reanimacji i starań służb, śmierć w wypadku poniósł 52-letni mężczyzna. Mówił Amadeusz Galus z policji w Słupsku. Policja nadal ustala okoliczności wypadku. W Świnoujściu nie zabraknie paliwa w święta. Władze miasta monitorują stan zaopatrzenia stacji. Z kolei specjalnie dla cystern z benzyną pływać będą promy. Promy Karsibur pływać będą nocami przez całe święta, po to, by położone na wyspie Miasto nie zostało bez dostaw paliwa. Było takie ryzyko, mówi prezydent Świnoujścia Joanna Agatowska. Tutaj faktycznie ten długi weekend, ta turystyka paliwowa, która została wykreowana poprzez obniżenie cen paliw, no i święta spowodowały, że wymagało to interwencji. W Świnoujściu od wejścia w życie rządowych obniżek cen paliwa do stacji benzynowych ustawiają się długie kolejki aut na niemieckich numerach rejestracyjnych. Jest sporo taniej niż po drugiej stronie granicy, mówi pan Bartek, mieszkający. W Niemczech Polak. Ja na pełnym tankowaniu oszczędzam 20-25 euro. Dla mnie to jest dużo. w Polsce tankowanie się opłaca? Mhm, tylko w Polsce. Sytuacja, gdy na uznanie zabrakło paliwa, już raz miała miejsce w weekend na początku marca. Władze Świnoujścia zapewniają, że to się więcej nie powtórzy, a przyjeżdżający na święta turyści będą mogli bez problemu zatankować przed powrotem do domu. Aneta Łuczkowska, polskie radio. Dziś w kościele katolickim Wielka Sobota. Zgodnie z tradycją tego dnia święcimy pokarmy na wielkanocny stół. W koszyczku ze święconką nie może zabraknąć pisanek. To symbol nowego życia, zwycięstwa życia nad śmiercią, mówi Gabriela Lalak z Muzeum Wsi Lubelskiej. To jajko miało odsyłać na dom bogactwo, też zapewniać dostatek w przyszłym roku. Punktem kulminacyjnym Wielkiej Soboty jest wieczorna msza z liturgią pełną symboli, wyjaśnia ksiądz Paweł Żukowski.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 W Wielką Sobotę wierni odnawiają przeżyczenia chrzcielne, chrzci się też osoby dorosłe. Trudno to zrozumieć, ale niemieckie służby twierdzą, że nie ma już ratunku dla humbaka o imieniu Timi, który utknął na Morzu Bałtyckim u północnych wybrzeży Niemiec. Próbu uwolnienia podejmowano kilka, zwierzę za każdym razem wracało na mieliznę. Teraz służby poinformowały, że nie będą już podejmować dalszych działań, by pomóc humbakowi, a zwierzę zapewne niebawem padnie. Widać, że ma uszkodzoną skórę, prawdopodobnie przez to, że woda w Bałtyku zawiera mniej soli niż Atlantyk, czyli jego naturalne środowisko. W celu złagodzenia cierpienia humbaka straż pożarna polewa jego grzbiet, który wystaje ponad tafle wody. Klimat. W większości kraju jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra, miejscami tylko umiarkowana, jedynie w Kłocku dostateczna. Około 44% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł do 11:00 Trwają tak zwane zielone godziny, warto korzystać z nadwyżki energii. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. na Sporti Mateusz Foremniak. Z wysokiego C walkę o finał Tauron Ligi rozpoczęły siatkarki dewelopersu Rzeszów. Wciąż urzędujące mistrzynie Polski dosyć gładko 3 do 0 ograły BKS Bielsko-Biała. To był mecz z bardzo dobrym zespołem, dlatego wygrana tym bardziej cieszy, przyznaje trenerka dewelopersu Jelena Blagojewicz. Bielsko jest zespół, który zawsze walczy. Bielsko jest zespół, który gra w siatku, który ma fajne, super zawodniczki, Także zawsze musiałyśmy być skupione i grać swoje. Zrobiliśmy fajny ten malutki taki kroczek. Zawsze wygrać ten pierwszy mecz daje te pewności. Drugi mecz w Bielsku, gdzie na pewno będzie trudno. To spotkanie już we wtorek. Wczoraj gra toczyła się również o piąte miejsce. Tam górą ŁKS 3 do 1 lepszy od Stali Mielec. Dzisiaj początek rywalizacji w drugiej parze półfinałowej. budowlanych łódź z Unii Opole, a także o niekoniecznie szczęśliwe siódme miejsce pomiędzy Pałacem Bydgoszcz a Chemikiem Police. Po przerwie reprezentacyjnej na ligowe boiska wracają piłkarze. Wczoraj Rajo 1-0 wygrało z Elcze, a że 3-1 z Toulouse. Granie na całego zacznie się dzisiaj, w czym swój udział będzie miała też PKO Ekstraklasa. Zaplanowano cztery mecze, w tym hit Jagiellonia-Lech, dwóch ostatnich mistrzów Polski, a także trzecia i pierwsza drużyna w tabeli. Trener gospodarzy Adrian Siemieniec oczekuje świetnego widowiska. Wiemy jaką dzisiaj siłą indywidualną i jaką jakością kadry dysponuje Lech, więc bardzo trudne spotkanie przed nami, ale ta drużyna no już niejednokrotnie udowadniała w bardzo trudnych spotkaniach, że potrafi wejść na bardzo wysoki poziom i wiem, że nas na to stać na naszym boisku, przy naszych pełnych trybunach, żeby zagrać bardzo dobre spotkanie i wygrać tutaj. Jak wyjdzie w praktyce będzie można sprawdzać od 20.15. We wcześniejszych meczach GKS Katowice zagra z Wisłą Płock, reków z Widzewem, a Górnik Zabrze z Krakowią. W końcową fazę sezonu zasadniczego wchodzą koszykarze. Wczoraj Arka Gdynia 95 do 76 odprawiła miasto Szkła Krosno, a MKS Dąbrowa Górnicza 90 do 80 GTK Gliwice. Dzisiaj dziki Warszawa zagrają ze startem Lublin, a Górnik Wałbrzych z Kingiem Szczecin. Szefową w Charleston ma szansę zostać Magdalena Frenk, która w parze z Węgierką Bondar awansowała do finału Debla. Tyle szczęścia w półfinałach nie mieli Katarzyna Peter w Bogocie i Filip Pieczonka w Marrakeszu oraz grająca indywidualnie w ćwierćfinale turnieju w stolicy Kolumbii Katarzyna Kawa. Kofeiny z pewnością nie potrzebowała Valentina Greggio, Włoszka rozpędziła się na nartach do prędkości 248 i 270 tys. km na godzinę, ustanawiając tym samym nowy rekord świata wśród pań. A sobota pochmurna, ale z szansami na przejaśnienia, gdzie gdzieniegdzie także przelotne opady deszczu. Na termometrach temperatury nie zachwycają, wciąż chłodno od 11 do 16 stopni, a jeszcze chłodniej na północy od 7 do 10. Autopromocja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 64. urodziny Trójki. Kocha, lubi, szanuje, kocha. Przy stole. Dzień dobry, jest Wielka Sobota, 4 kwietnia, Państwo pewnie się świątecznie krzątają, może szykujecie się do spotkań z rodzinami, może jesteście w drodze, może w trakcie ostatnich zakupów, albo jeszcze w łóżku, żeby odetchnąć po intensywnym tygodniu, a być może już udało się Wam zanurzyć w atmosferze świąt wielkanocnych, gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robicie, dziś wyjątkowo o tej porze trójka zaprasza do wspólnego rozmyślania o tym Jaki świat, ten nasz i ten wokół nas jest, jaki mógłby być, ile zależy od nas i czego się warto trzymać w czasach tak wielu zmian, wielkich pytań, dużych wątpliwości. Bo może są poważne, głębokie powody do nadziei i do myślenia o tym, że nasz świat, niemłody, spękany, trochę zmęczony, mógłby się odrodzić. Ja nazywam się Paulina Wilk. Dzisiejszą audycję przy stole wydaje Michalina Bieńko, a realizuje Adam Hrynkiewicz. O tym, skąd czerpać nadzieję. O tym, że czas kryzysów może być także czasem ważnego przeorganizowania, przemiany czymś więcej niż rozpadem i końcem będziemy rozmawiać aż do dziesiątej. No bo jeśli jest jakiś koniec, to chyba także początek. Bądźcie z nami. Nasz dzisiejszy trójkowy stół jest taką symboliczną, wspólną przestrzenią rozmowy i rozciągamy go wbrew rzeczywistości pomiędzy Warszawą a Sztokholmem. Od Polski ukształtowanej przez katolicyzm po protestancką Szwecję, a spotykamy się yy, dziś przy tym stole z dwojgiem gości. Tu w trójce, przy Myśliwieckiej jest Zbigniew Nosowski. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się publicysta, autor związany jako redaktor przede wszystkim z więzią od 89 roku, a od 25 lat jej redaktor naczelny. Więź jest i kwartalnikiem, i już dzisiaj także magazynem internetowym, wydawnictwem, no i laboratorium, czyli takim ośrodkiem myśli, think tankiem łączącym wiarę z myślą społeczną i polityczną. Zbigniew Nosowski jest także dyrektorem programowym właśnie tegoż think tanku i współtwórcą inicjatywy Zranieni w Kościele, telefonu zaufania i katolickiego środowiska, które wspiera osoby dotknięte przemocą seksualną w kościele. To oczywiście tylko jedna z wielu ról naszego dzisiejszego gościa. Zbigniew Nosowski jest także autorem książek. Powiem o dwóch. Szare, a piękne rekolekcje o codzienności i szukanie nadziei. Jest także mężem, tatą, teściem i dziadkiem. I te wszystkie role będą dzisiaj szczególnie ważne, bo mamy nadzieję porozmawiać no jak to ludzie, żyjący we współczesności i szukający w niej dobra. A w Sztokholmie jest z nami Katarzyna Tubylewicz. Dzień dobry, Kasiu. Dzień dobry. Pisarka, kulturoznawczyni, dziennikarka, autorka podcastu, a także tłumaczka wspaniałej literatury szwedzkiej na język polski. Katarzyna Tubylewicz napisała kilka powieści. W ostatnich latach koncentruje się na pisaniu reportaży, przede wszystkim o współczesnej Szwecji. Pewnie państwo znają. Samotny jak Szwed, moraliści, szwedzka sztuka kochania, między innymi. A ta najnowsza, szczególnie ważna w kontekście naszej dzisiejszej rozmowy, książka Katarzyny Tubylewicz, Nie czekam na szklankę wody o świadomej niedzietności. To jest opowieść, a właściwie taka rozmowa i rozważania o tym, dlaczego współcześnie przybywa osób świadomie decydujących się na to, że nie będą mieć dzieci, ale. To jest także książka o pewnej rewolucji, która dokonuje się w naszej intymności, w naszych związkach, w naszym w ogóle rozumieniu rodziny. Katarzyna Tubylewicz mieszka w Sztokholmie i trochę w Warszawie. Jest także od wielu lat osobą praktykującą jogę i nauczającą jogi. Jest mamą i żoną i to wszystko też myślę w tej rozmowie okaże się ważne. Jeszcze raz dzień dobry i dziękuję wam za przyjęcie zaproszenia do rozmowy przy naszym trójkowym stole. No i myślę tak, że dla chrześcijan Wielkanoc jest czasem rozważań o zmartwychwstaniu, o tej największej tajemnicy wiary. Może to jest dobry moment, żeby poszerzyć tę figurę i rozmyślania o zmartwychwstaniu jako odnowie, nowym życiu, pożegnaniu dawnego ładu wartości. Także o ten taki szerszy, być może również świecki, kulturowy, codzienny kontekst. Chcę was na początek zapytać... Co w ogóle zmartwychwstanie może współcześnie oznaczać? Gdzie jest taki obszar tego życia naszego, czy osobistego, czy społecznego, w którym wy mm, uważacie, że szczególnie potrzebujemy takiej odnowy, takiego zmartwychwstania? Zbigniew Nosowski. Hmm, a jednak my w studiu mamy zdominować. Przynajmniej zacząć, nie, może tylko zacząć, nie zdominować. Dziękuję bardzo za zaproszenie. To niesłychanie ważny temat. To wszystko, co przeżywamy w tych dniach i od strony cierpienia, trudności, śmierci, opuszczenia też samotności w Wielką Sobotę, kiedy rozmawiamy już, bo to jest ten dzień, kiedy z perspektywy religijnej, patrząc jesteśmy po śmierci, a przed zmartwychwstaniem. Ten jeden, jedyny dzień to zupełnie szczególny, różnie interpretowany, co może jeszcze będzie też przedmiotem naszej rozmowy. To jest czas rzeczywiście niezwykły, a rozmawiamy w sytuacji, w której świat wyraźnie grzęźnie. Tak? <grybujesz> znaczy, jeden z moich przyjaciół użył takiego określenia i ono, ono jest bardzo trafne. Ja sam osobiście też Doświadczam tego, że akurat tutaj może nie użyłbym określenia, że grzęznę, ale że nadzieje, które miałem na jakąś wizję świata, Polski, Kościoła także, jakby ja już wiem, że one będą niespełnione za mojego życia. Mm -hmm. A jednocześnie chciałbym zostawić następnym pokoleniom ten świat chociaż troszkę lepszy. W związku z tym myślę, że doświadczenie tego grzęźnięcia, cierpienia, jest jednocześnie dla mnie i wydaje mi się, że powinno być jakoś tak szeroko, takim wezwaniem do, do odrodzenia, do spojrzenia na nowo, do szukania tych drobnych przejawów dobra i budowania na nich dalej. I Tu refleksja nad tym, czym jest zmartwychwstanie, wydaje mi się rzeczywiście bardzo, bardzo potrzebna, bo to, jak mamy opisane zmartwychwstanie Jezusa, to wyraźnie jest to opis nie jakiegoś spektakularnego triumfu dobra nad złem, tylko cichego zwycięstwa. Ono się dokonuje w nocy. Tego nie widać. Nawet te opisy Jezusa z martwych zmartwychwstałego, wszystkie, dosłownie wszystkie, poczynając od pierwszego pokazania się Magdalenie, która nie jest w stanie go rozpoznać, bo uznaje go za ogrodnika, poprzez wszystkie późniejsze cechują się, charakteryzują się tym, że, że ludzie go nie rozpoznają. Uczniowie idą z nim do OMA, spędzają dużo czasu, nie rozpoznają. I może to jest też taka zachęta do myślenia w perspektywie tego odrodzenia wartości, o którą Pani pyta, że, że tych nadziei, tych impulsów dobra można znaleźć nawet więcej niż się nam wydaje nam grzęznącym. Tylko, że trzeba nieco inaczej spojrzeć i w tej perspektywie zmartwychwstanie jest czymś nowym, zaskakującym, jakimś takim nagłym powiewem ducha odrodzeniem, ale wcale nieco... niełatwo dostrzegalnym. No właśnie, nieco inaczej spojrzeć, czyli gdzie, gdzie patrzeć, gdzie dopatrywać się tych podstaw do nadziei, czy jakichś no, nowych źródeł. Nie jestem bynajmniej optymistą w tej dziedzinie, ja mówię od dość dawna. Użyłem takiego pojęcia nadzieja bez optymizmu. To jest, to jest określenie, które ma podkreślić różnicę między łatwym emocjonalnym nastawieniem optymisty, którym owszem kiedyś w życiu byłem. Ja jestem człowiekiem, który robił maturę i zaczynał studia w roku wybuchu Polskiej Solidarności. No więc wiadomo, że łatwo było na studiach wtedy wierzyć, że wszystko góry można przenosić łatwo zmienimy świat. Wtedy chodziłem z plakietką, działa jako działacz z z plakietką niepoprawny optymista. Później się nauczyłem, że świat jest nieco bardziej skomplikowany. I teraz myślę o nadziei, którą trzeba znaleźć czasami wbrew pesymizmowi i wbrew e, rozmaitym diagnozom i grzęźnięciom współczesnego świata. Mi się to udaje znajdywać przede wszystkim w relacjach z rozmaitych, z ludźmi. Najciekawsze może i jakoś zaskakujące, być może także dla słuchaczy, może być to, że ja znajduję tę nadzieję nawet na dnie bagna. Pani, kiedy wspominała pani, że, że współtworzę inicjatywę zranieni w kościele, jestem stale regularnie właściwie każdego dnia w kontakcie z kilkoma osobami, które doświadczyły jakoś przemocy seksualnej, co jest naznaczającym właściwie na, na, na całe życie doświadczeniem. Nawet jak się człowiek podniesie, to i tak bardzo łatwo potem, potem znowu gdzieś łatwo upadek o rozpad osobowości o, mm, o jakieś cierpienie i mm, kontakty z tymi ludźmi pokazują mi niesamowicie, że, że wtedy, kiedy się zejdzie naprawdę na dno takiego cierpienia ludzkiego, tam też można znaleźć nadzieję, że oni mnie tej nadziei uczą, że dla nich takie wyjście, powiedzenie, bo nadzieja to jest świadome stanięcie po stronie dobra, to, to nie jest jakaś emocjonalna decyzja, tylko... I że ta decyzja nadziei to jest decyzja, żeby samemu nie stać się ciemnością. I to można powiedzieć nawet stojąc na dnie ciemności. To samo pytanie o źródła czy przestrzenie, które wymagają tej odnowy i o to, jak można w ogóle rozumieć zmartwychwstanie w życiu naszym kulturowym, społecznym, codziennym kieruje do Katarzyny Tubylewicz do Sztokholmu. Ty, Kasiu, się przyglądasz. Od lat temu, jak żyją Szwedzi, jak się w ogóle zmienia system wartości, który tworzy nasze istnienie. Tak, ale odpowiadając na to pytanie, sięgnę nie tylko do szwedzkich przykładów, chociaż zacytuję też za chwilę zaprzyjaźnionego ze mną pastora Kościoła Szwecji, do którego wczoraj napisałam, po prostu prosząc go, żeby tak dość szybko, bo był to późny wieczór, zaproponował mi, jak można protestanckiego, luterańskiego współczesnego punktu widzenia patrzeć na zmartwychwstanie. I teraz przeczytam tak szybko przetłumaczone jego słowa, ale zanim to zrobią, to powiem, że ja mam wrażenie, że w sytuacji kryzysu, który obserwujemy i który rozgrywa się rzeczywiście na bardzo wielu e, różnych poziomach i jest to zarówno no po prostu wielki kryzys polityczny, bliskość wojny i jakaś taka szerząca się destrukcja, ale też bardzo głęboki kryzys wartości, który moim zdaniem ma źródła w późnym kapitalizmie i w jakimś takim załamaniu się w ogóle wiary w sprawczość człowieka, która gdzieś tam zaczyna się w przekonaniu, że to co jest naprawdę najważniejsze, to jest efektywność i zarabianie pieniędzy. Niedawno przeczytałam dosyć inspirującą książkę dosyć charyzmatycznego holenderskiego historyka Rutgera Brygmana, to ma tytuł Moral Ambition, Moralna Ambicja. I on w tej książce nawołuje do tego, by na nowo uwierzyć w sprawczość jednostki i pokazać, że pojedynczy ludzie mogą zmienić świat. I on twierdzi, że należy zacząć od uświadomienia sobie, że znaleźliśmy się w takim momencie historii, kiedy 80% studentów najlepszych uniwersytetów amerykańskich nie uważa już, że kończą te studia po to, by zmieniać świat, czy robić coś sensownego, a były badania, które mówiły, że młodzi ludzie mieli takie ambicje powiedzmy jeszcze 30 czy 40 lat temu. Większość tych ludzi twierdzi, że chcą być bogaci i że chcą pracować w sektorze finansowym. Jakiś pracownik Facebooka cytowany w tej książce powiedział coś takiego, że najlepsze umysły mojego pokolenia zastanawiały się, jak sprawić, żeby ludzie klikali reklamy. To jest taki wielki, współczesny kryzys, który prowadzi do śmierci, dlatego że to jest e, jakiś taki rodzaj załamania się w ogóle wiary w to, że życie jest bardzo wielowymiarowe i że my naprawdę nie żyjemy tylko po to, e, by ta materialna część istnienia była nam jakoś, znaczy rosła i rozwijała się. Więc gdzieś tutaj szukałabym szansy na odrodzenie, ale uważam, że moglibyśmy też popatrzeć gdzieś. Jeszcze zanim, zanim w czasy przedchrześcija, przedchrześcijańskie zajrzeć, i e, być może na czas kryzysu e, dobra koncepcja, która sprzyjałaby odrodzeniu duchowemu, to jest antyczna koncepcja katarsis. Po pierwsze wiara w to, że my możemy zmieniać się i transformować, jeżeli bardzo poważnie podchodzimy do kultury, że doświadczanie kultury może człowieka naprawdę na wielu poziomach zmienić, tak jak właśnie tragedia antyczna, uświadomienie sobie, e, tego, jak no, tragiczny jest ludzki los, prowadzi do jakiegoś takiego oczyszczania, prawda? do doświadczenia katarzys. Więc być może w momencie kryzysu właśnie m, ten kryzys może stać się katarzis i zrozumieniem na nowo, co jest ważne. Ale teraz wracamy do Szwecji i co mówi pastor szwedzkiego kościoła Klaus Hedström? E, żyjemy w czasie szerzącej się destrukcji wojny, wojny Rosji przeciw Ukrainie, działań Ameryki i Izraela wobec Iranu oraz wielu innych. Trwa także niszczenie środowiska i klimatu mające swoje źródło w braku etyki, która stawiałaby wysoko nie tylko ludzkie życie. Dlatego zmartwychwstaniem albo odrodzeniem są być może dziś takie sytuacje, kiedy gatunki zagrożone zostają skreślone z czerwonej listy, czyli już nie są zagrożone. Zmartwychwstaniem byli według mnie ludzie protestujący przeciwko totalitarnemu reżimowi Iranu. Zmartwychwstaniem, odrodzeniem są ci, którzy stają w obronie wolności, prawa kobiet do decydowania o własnym ciele, prawa do aborcji. To napisał powtarzam, pastor Kościoła Szwecji. Zmartwychwstanie jest zawsze kruche. Widzieliśmy to w tym, jak przywódcy Iranu gwałtownie i brutalnie stłumili walkę o narodu, o wolność. Zmartwychwstanie jest kruche i nie dokonuje się raz na zawsze. Musi się dokonywać każdego dnia, w każdym życiu, ale zawsze jest wolnością, bywa przełamywaniem norm, złamaniem ustalonego porządku, czymś takim, czym było wyrwanie się Jezusa od śmierci. To jest takie szybkie tłumaczenie i no, nie kazanie, tylko po prostu e, jakiś taki szybki tekst napisany przez pastora Kościoła Szwecji w korespondencji ze mną. Ale jak widać w m, Kościele e, Szwecji trwa taka dosyć głęboka, teologiczna, e, taki, taka rozpoczęta, Taki, taki moment rozmyślania nad tym, jak w ogóle zmienić etykę chrześcijańską, by na przykład, e, znaczy, może nie tyle ją zmienić, tylko inaczej zacząć ją tłumaczyć, aby na przykład przyczynić się do tego, by także Kościół mógł, mógł działać na rzecz walki z zagrożeniem klimatycznym i stąd tu pojawia się myśl o tym, że nie tylko ludzkie życie jest cenne. No a poza tym widać tutaj, że, że w tym Kościele Szwecji widzi się, że przyczyny kryzysu współczesnego to nie jest obalenie jakiegoś konserwatywnego porządku, tylko właśnie Także fakt, że nie dokonały się pewne rewolucje, które trwają, no powiedzmy, od początku XX wieku, czyli na przykład ta walka o to, by kobiety i mężczyźni mieli równe prawa. Mm. Pomyślałam sobie o tym, że często mówimy, że w czasach kryzysu osobom, które wierzą, jest łatwiej. Ale wobec tego, o czym Katarzyna Tubulowicz przed chwilą powiedziała, to, to chciałam Zbigniewa Nasowskiego zapytać no właśnie no. o to, czy bycie osobą wierzącą rzeczywiście tak działa, że jest po prostu łatwiej, bo jest pewien zespół wartości, etyka, do której się odwołujemy? Czy jednak w związku z tym, że Kościół także jest objęty tym kryzysem współczesności, to wcale nie jest takie gwarantowane, ta pewność otucha? Kryzys instytucjonalny Kościoła jest tu czymś, jakby co, co spokojnie można wziąć w nawias, bo najważniejsza jest taka postawa egzystencjalna. I na tym bym się chciał skupić, tak jak pani pyta. I jak to z takimi pytaniami trzeba na odpowiedzieć po niemiecku jajna. To znaczy i, ta, i tak, i nie. Tak? Znaczy jest, jest pozornie łatwiej, bo człowiek wierzący ma jeszcze nadzieję eschatologiczną. Znaczy wierzy, że tu się życie nie kończy, że jest coś więcej jakby i można w inny sposób na przykład odczytywać takie słowa Hildegardy z Bingen, że na końcu wszystko będzie dobrze, a jeśli jeszcze nie jest dobrze, to znaczy, że to jeszcze nie jest koniec. Czyli, czyli właśnie to jest taka łatwiejsza nadzieja, że po prostu eschatologicznie jest coś jeszcze i wierzymy, że tam będzie nowy świat bez płaczu, bez, bez cierpienia. Można to interpretować łatwo, ale jednocześnie jest to bardzo trudne zobowiązanie do, do przemieniania świata, w którym żyjemy na taki przypominający tamten i tu powiedziałbym ludziom wierzącym, jest trudniej z tego powodu, że w grę wchodzi znowu ta eschatologia. Niemiecki żyjący już teolog Johann Baptist Metz użył takiego określenia zastrzeżenia eschatologiczne. Czy człowiek wierzący wie doskonale, że tu na tym świecie nie da się zbudować raju? W raju, czyli nie tylko raju w sensie oczywiście religijnym, ale chodzi o taką pewną doskonałą świecką społeczność, a wielu świeckich proroków wciąż na budowie jakiegoś rodzaju raju opiera motywowanie swoich zwolenników. W ten sposób ludzi gromadzi i, i w tym sensie jest to, jest to trudniejsze, bo, bo trzeba mierzyć się też z dodatkowymi wyzwaniami, chociażby z takim właśnie stałym przypominaniem, że próbujmy, próbujmy, próbujmy, ale ostatecznie to się nam do końca tutaj na ziemi nie uda. A jest to niesłychanie ważne, bo tu nawiążę do, do określenia, którego użyła pani Katarzyna Tubelewicz o załamaniu wiary w sprawczość człowieka. Jak usłyszałem te słowa, to przypomniałem sobie swoją drogę życiową. Ja jestem człowiekiem urodzonym w 1961 roku, czyli w roku, w którym postawiono mur berliński. Ja wiele lat później, już po upadku komunizmu, zrozumiałem, że ja jako dziecko tego systemu miałem w głowie ten mur berliński. Znaczy ja wtedy nie wierzyłem w sprawczość. Ja jakby byłem przekonany, że do końca e, mojego życia będę ży żył w świecie podzielonym żelazną kurtyną, właśnie po tej stronie muru berlińskiego. Później rok 1989 przyniósł niesamowitą przemianę, oczywiście na którą bardzo liczyliśmy, na ten, do której też jakoś tam się próbowałem przyczynić jako młody chłopak, ale patrząc z takiej perspektywy egzystencjalnej, to była i wielka nadzieja, i przekonanie, tu taka uproszczona wersja Fukujamy jakoś mogła być nawet prawdziwa, że tak no rzeczywiście, czy osiągnęliśmy, to nas mu zależało, świat już będzie dobry, tak? Nie, nie trzeba zbrojeń, bo, bo już będziemy żyli w dobrym świecie. I, a teraz okazuje się, że wystarczy paru liderów politycznych, żeby ten świat się znowu zaczął zmieniać w bardzo niebezpiecznym kierunku i może w związku z tym trzeba, trzeba też z tego jakoś wyciągnąć wniosek, to znaczy trzeba, trzeba myśleć w kategoriach make hope great again, tak? <grywka> bo, bo to doświadczenie ostatnich lat pokazuje jednak, jak Silna może być, jak silnym czynnikiem jest sprawczość człowieka, nawet jednostek, tylko że trzeba umieć znaleźć nowych liderów, nowe ideały, by umieć mobilizować ludzi wokół pewnych wartości szukanych wspólnie, nie, nie polemicznie. Kiedyś papież Franciszek miał taki bardzo piękny tekst, zastanawiając się nad rozmaitymi współczesnymi kryzysami. On mówił o tym, że, że na pokusy zgorzknienia trzeba odpowiadać nowym impulsem nadziei, na kolejne doświadczenia niesprawiedliwości, nowym wołaniem o sprawiedliwość i zaangażowaniem na jej rzecz, na pokusy zniechęcenia, bardzo łatwo wobec mm, współczesnych przemian odpowiadać nowym zaangażowaniem, czyli żeby znaki niepokoju przekształcać w znaki nadziei. Ambitne jest to założenie, bo myślę też o takim naszym zmęczeniu kolejnymi kryzysami. Mhm. Katarzyna Tublewicz cytując pastora, no, zarysowała kilka pól kryzysowych. Mamy też bardzo porażające nasze relacje społeczne, media. Mamy rzeczywiście też i kryzys demograficzny, starzejące się społeczeństwa w Europie. Mamy rozmaite fale nienawiści. Tak doświadczamy w życiu codziennym oderwania się od siebie, zaniku relacji też z otoczeniem, tym otoczeniem także nieludzkim. Więc zastanawiam się, co począć z tym zmęczeniem i zniechęceniem? Kasiu, ty powiedziałaś o kulturze, jako tym obszarze, który, jeśli jest głęboko przeżywany, to może być tym źródłem nowego życia. No ale zastanawiam się, jak do tych nowych sił. Do, do głębokich powodów, do nadziei przejść od poczucia, że jesteśmy przygniatani kolejnymi, a nawet współistniejącymi naraz wszędzie kryzysami? Ja myślę, że to, co jest jakąś nadzieją już kiełkującą, choć być może jednocześnie na razie wydaje się, że to też jest element kryzysu, bo ta nadzieja, o której powiem, łączy się z pewnym osamotnieniem jednostki, ale my na pewno znajdujemy się w takim momencie historii, w którym bardzo e, wzrasta nasza jednostkowa świadomość. To jest z jednej strony kultura psychoterapii, która, w której w pewnym sensie dzisiaj e, żyjemy i nawet jeżeli ktoś na psychoterapię nie chodzi, to i tak jest coraz bardziej świadomy tego, jakiego jego dzieciństwo wpłynęło, na jego dorosłość. My zaczynamy rozumieć takie też podświadome mechanizmy, które kierują nami, a także takie, e, które kierują e, społeczeństwami. Tu na przykład bardzo ważna jest książka Michała Bilewicza Traumaland o, o Polsce, pokazująca jak pewne ukryte mechanizmy także zarządzają całymi społeczeństwami w sposób, m, używając języka e, takiego psychologizującego pop, w sposób toksyczny. My jesteśmy też w takim momencie wybuchu kultury wellness, e, która ma w sobie no, wiele różnych pułapek, ale ma też elementy pozytywne. Ja sama, która od 20 lat uprawiam jogę, wiem jak bardzo wiele dobrego jednostce może dać taka świadoma praktyka, która jest z jednej strony praktyką fizyczną, ale też duchową. Tu znowu pojawi się w mojej wypowiedzi Kościół Szwecji, bo tak jak polski kościół katolicki miała wątpliwości, czy w ogóle joga jest czymś dobrym, tak w kościołach Szwecji odbywają się czasem zajęcia jogi przed ołtarzem, ale to tylko taka dygresja. Ale na pewno jest tak, że my na różne sposoby jako jednostki staramy się dzisiaj lepiej siebie zrozumieć. To nas wpycha w pewną samotność i prowadzi też e, do kryzysów relacji, ale wydaje mi się, że to jest coś, co jest tak naprawdę drogą do tego katarzizmu, o którym wspomniałam. Bo na pewno jest tak, że w społeczeństwie, w społeczności, we współpracy może być siła, ale także największe zagrożenie, prawda? Ten taki ludzki owczy pęd e, bywa i wiemy to z historii, e, czymś, co jest w nas niebezpieczne. E, I mówiąc szczerze, szczerze, znowu szwedzkie doświadczenie pokazuje, że um, nawet kiedy społeczeństwo wspólnie i świadomie działa na rzecz dobra, to i tak w momencie, w którym zaczyna wierzyć, że jest dobre, to jest narażone na ten moment, w którym a staje się trochę narcystyczna, a niekoniecznie cały czas nastawiona na czynienie dobra. Szwedzkie doświadczenie to wiele lat bycia krajem otwartym, stawiającym na pomaganie uchodźcom. Krajem, który no, na świecie promował się wręcz jako humanitarne mocarstwo i który w ciągu ostatnich kilku lat bardzo zmienił swoją politykę migracyjną i nagle stał się krajem, który ma po prostu dosyć bycia krajem otwartym, który deportuje e, nastolatków. Z tego kraju, który miał być dobry, stał się nagle krajem, który e, po prostu ma już dosyć pomagania. Dlaczego to się stało? E, to jest długa historia i można o tym pisać książki. Ja taką książkę teraz znowu piszę, ale mamy tutaj do czynienia właśnie znowu z takim grupowym myśleniem, które powoduje, że my czasami nie widzimy szczegółów. I to nas prowadzi w krainy stereotypów, to nas prowadzi w różne formy nienawiści, w takie myślenie właśnie grupowe, które jest wykluczające. I sposobem na to, by się z tego uratować, jest... Em, umiejętność patrzenia z wielką uwagą na siebie samego i na własne intencje. Bo kiedy my umiemy dostrzec, w jakich momentach sami jesteśmy hipokrytami, w jakich momentach jesteśmy okrutni i w jakich momentach jesteśmy niesprawiedliwi, no to wtedy my siebie samych jakoś próbując czyścić z tego, co jest ludzkie, bo ludzki, dobro, nie tylko dobro jest ludzkie, prawda? my jesteśmy tą mieszanką potencjalnego dobra i potencjalnego zła. Jeżeli zaczynamy widzieć to w sobie, to to jest już jakiś, jakaś, jakieś ziarno nadziei. I ja mam wrażenie, i dlatego też chyba zaczęłam od tego słowa katarzys em, antycznego, że my być może jesteśmy w takim momencie, kiedy to katarzys się dokonuje, że jest bardzo wiele kryzysów, jest bardzo wiele poczucia zagubienia, rządzą nami algorytmy i głupi politycy, ale my jednocześnie coraz uważniej patrzymy na wszystko wokół nas, dekonstruujemy pewne mity i pewne schematy, które już nie działają i szukamy jakiejś nowej drogi do dobra. I to naprawdę tyczy się wszystkiego, również życia rodzinnego. Ja w mojej książce um, o, o świadomej dzietności sugeruję, że kryzys demograficzny może wcale nie jest kryzysem. Tylko to do tej myśli... Jest forma przejścia. Do tej myśli, Kasiu, za chwilę wrócimy, ale widzę, że Zbigniew Nosowski słuchając ciebie bardzo intensywnie myśli i pewnie coś y, y, z polskiej czy z katolickiej perspektywy dopowiem. Nie wiem, czy z polskiej, nie wiem, czy z katolickiej. Z w, wiem, że wiem, że z doświadczenia, bo jak pytała Pani o zniechęcenie, Pani Paulino, to przypomniała mi się rozmowa z pewną bardzo mądrą kobietą zaangażowaną gdzieś tam lokalnie, już mniejsza w, którym, w której części Polski w takie bezskuteczne, przynajmniej na razie, działania, zmagania o przemiany w Kościele na poziomie takim właśnie lokalnym, na poziomie decyzji. I ona powiedziała wtedy, że owszem, popada w zniechęcenie, bo trzeba się obijać o, od rozmaitych ścian i ciągle się nie udaje, ale już powiedziała coś takiego, co ze mną bardzo mocno zostało. Im bardziej czegoś mi się nie chce, tym bardziej czuję, że powinnam. I to jest dla mnie taki... Klucz do tej odpowiedzi, do, do odpowiedzi na to, o co, o co pani pyta, bo całe to poszukiwanie uważności, o którym mówiła pani Tubulewicz, tak jak najbardziej, ono ma też rozmaite odpowiedniki w Polsce, zresztą również takie wewnątrzkościelne można powiedzieć, bo bo elementem tego samego procesu takiego poschodzenia w głąb i szukania duchowości właśnie gdzieś głębiej jest na przykład taki bardzo rozrastający się w Polsce w kościele czy w około grupach i wspólnotach ruch oddolnej odnowy kontemplacyjnej. Czyli ludzie, którzy szukają właśnie poprzez medytację, kontemplację Jakiegoś takiego odrodzenia. Jakby, i, I w wersji religijnej, i w wersji świeckiej ten ruch ma pewne ryzyko. Prywa, ryzyko prywatyzacji. Tak, tak, o czym też zresztą mówiła poprzedniczka. Jakby, tak, ryzyko takiego zamknięcia się, jakby, czy skoncentrowania na tym własnym wellness bez zaangażowania, bez troski o to, że, że moje wellness będzie tylko moim, ale tak naprawdę powinno uwzględniać troskę o innych. I, I tutaj do tego trzeba szczególnej motywacji. Myślę, że w przypadku tej mojej rozmówczyni, która mówiła, że im bardziej jej się nie chce, tym bardziej czuję, że powinna, ona sięgała do, do czegoś, co oczywiście bardzo trudno nazwać. No, w, w jej przypadku to było takie bardzo świadome zaangażowanie, chrześcijańskie, jakby, jakby i, i, i takie powiedzenie, ten Kościół jest mój, więc niezależnie od tego, że ci, którzy w jego imieniu hierarchowie podejmują decyzje, które mi się nie podobają, ja za niego odpowiadam, będę, będę o niego walczyć. Myślę, że tę postawę można przenieść na parę innych sfer, a jej źródłem jest coś, co bym nazwał może za, za, za Tomaszem Halikiem, jednym z najwybitniejszych współczesnych myślicieli chrześcijańskich, takim świadomym walczeniem o nadzieję. Halika kiedyś spytali, czy jest optymistą czy pesymistą, on odpowiedział, nie wiem, staram się walczyć o nadzieję, tak? bo nadzieja właśnie też nie jest czymś takim oczywistym, prostym, przychodzącym łatwo. Nie jest właśnie tak jak optymizm, jakąś emocją, ale, ale jest, jest wyborem i walczenie o nadzieję to jest też szukanie jej Świadome szukanie motywów nadziei, szukanie motywów życia, motywów zaangażowania, szukanie racjonalnego uzasadnienia nadziei. To jest wysiłek, to nie jest to, to, to nie przyjdzie e, tak łatwo, bo trzeba żeby rozpoznać Jezusa w tym ogrodniku, użyję znowu tego porównania, tam coś się musi stać, wydarzyć. W opisie ewangelicznym akurat było to, że on się zwrócił do Magdaleny po imieniu, więc usłyszała jego głos. W innych sferach może to być coś innego, ale mówię o tym jako takim, jak jednym z przykładów szukania racjonalnego uzasadnienia nadziei, bo nadzieja jest w moim przekonaniu świadomym wyborem, świadomym opowiedzeniem się przeciwko rozpaczy. A ja chcę to pytać jeszcze o takie narzędzie tej uważności, tego namysłu, mhm. czy uruchomienia w sobie takiej aktywnej nadziei, bo takie określenie mhm. też, też istnieje. Katarzyna Tublewicz y, wspomniała o tym, jakim ważnym źródłem y, wzmocnienia takiego poważnego może być joga i, i przecież szukamy współcześnie takich zasileń i wsparć w różnych systemach wiary, w różnych systemach filozoficznych. Jednym udaje się korzystać z nich głębiej, inni w takiej popowej dosyć y, y, warstwie, ale y, y, tak chciałabym zapytać o takie narzędzie, które wydaje się, że, że jest nam wszystkim, czy wielu z nas znane, czyli o modlitwę. Taką nawet codzienną. Bo na przykład mistrzowie duchowi wschodu mówią, nie możesz medytować godzinę, medytuj pięć minut. Czyli, hmm. że ta figura takiego namysłu zatrzymania się i zbudowania uważności może być nawet czymś bardzo niedużym w naszej codzienności. Ale zastanawiam się, panie Zbigniewie, czy my hmm. się jeszcze modlimy, czy umiemy to robić i czy nie jest trochę tak, że te dobrze nam znane praktyki wzmacniania swojej duchowości, no i nadziei, no bo to jednak przecież mówimy cały czas o takim głębokim, świadomym przeżywaniu życia i budowaniu siebie w sposób pozytywny wobec kryzysów. Czy nie jest tak, że te narzędzia, które właściwie leżały na, na, na stołach w Polsce, jakoś zostały przesunięte na, na margines i właściwie rzadko myślimy o modlitwie jako tym, co co mogłoby być krokiem do wychodzenia z kryzysu. Tu oczywiście nie ma jednego my. No tutaj, <gry> Więc w tym sensie nie mogę odpowiadać, bo, bo nie ma takiego podmiotu zbiorowego. Modlitwa jest najbardziej intymną czynnością duchową. Tak jak generalnie o myślę, że jest to najbardziej osobista sprawa człowieka, ale wcale nie prywatna. Tak, tylko, tylko, tylko, że najbardziej osobista. Wie pani, jest coś takiego... Z, z modlitwą, że pewnym paradoksem w Polsce, może już tutaj, żeby użyć nie tego, jak my to robimy, tylko żeby opisać jakąś pewną rzeczywistość społeczną, jest to, że kościołowi instytucjonalnemu w Polsce udało się tak skutecznie Ukryć wielkie duchowe skarby, które tenże Kościół posiada, prawda? Czyli sprowadzić religijność do obrzędowości, mm -hmm. rytuałów, które też są bardzo potrzebne. Pamiętam wielokrotnie też w trójkowym studiu znakomita audycja o rytuałach i ich, ich potrzebie w życiu. One, one są potrzebne również w tym wymiarze religijnym. Natomiast zaginął ten podstawowy zupełnie wymiar w religijnych, jak potrzeba, jak to, że one powinny być po prostu szkołami, szkołami modlitwy. Odpowiedzią na to są rozmaite takie ruchy, w których modlitwa staje się niezbędna, oczywista. To, ona, to, to przybiera bardzo różne kształty. Tak upraszczając, jest ten nurt kontemplacyjny, o którym powiedziałem. Na rekolekcje czy dni skupienia z, odbywające się w ciszy są długie kolejki, b, b, zapisy w 15 minut i już, już po wszystkim, tak? Jest wielka potrzeba takiej, takiej pogłębionej duchowości właśnie w ciszy. Z, z drugiej strony jest taki fenomen religijności charyzmatycznej, jakby wywodzącej się najpierw z kościoła zielonoświątkowego, a później to się rozlało też na inne ludzi, którym, którym z kolei modlitwa przychodzi bardzo łatwo, której, których modlitwa zawiera bardzo wiele, wiele słów, ale którzy też w miarę dojrzewania uczą się, że, że ona, te słowa są potrzebne do tego, żeby ostatecznie zatrzymać się w ciszy, powiedziałbym, że, że w sumie to jest taki, taki proces odkrywania ciszy, która jest pełna obecności. I ja z tym wiążę duże nadzieje. Teraz właśnie oddaliśmy zresztą do druku w więzi książkę o, o, o modlitwie kontemplacyjnej i kontemplacyjnym lifestyle'u. Tak polecieliśmy anglicyzmem w tytule. To jest rozmowa Agaty z ojcem Mateuszem Filipowskim Karmelitą. Znakomita rzecz. Odczytaliśmy taką, taką potrzebę rzeczywiście głębszej refleksji na ten temat. Kiedy wydaliśmy numer więzi o kontemplacji, też było Olbrzymie zainteresowanie. Widać, że ludzie właśnie takiej refleksji potrzebują, że, że nie chcą sprowadzać wiary tylko do, do pewnych rytuałów, do obrzędów czy akceptacji form. No, co jest absolutnie zresztą zgodne z tym, czego Kościół Rzymsko-Katolicki naucza. Jakby za mojego życia dokonała się taka ewolucja. Mnie uczono na lekcjach religii, że wiara to jest przyjęcie zaprawdę tego, co Pan Bóg objawił, a Kościół do wierzenia podaje, czyli taka definicja intelektualna. Wierzę, że coś tam, że jest Bóg, że, że stworzył świat i tak dalej. Natomiast w ćwierć wieku później pojawił się katechizm Kościoła katolickiego, w którym wiara jest zdefiniowana egzystencjalnie. Jako, jako relacje, jako spotkanie, jako odpowiedź człowieka daną Bogu. I e, e, takie myślenie ewidentnie ma przyszłość. Wydaje mi się, że e, to znowu bardzo widać z perspektywy szwedzkiej, bo w Szwecji z jednej strony Kościół Szwecji ma wciąż bardzo wielu członków, ale z drugiej strony Szwecja słynie z tego, że jest krajem bardzo sekularyzowanym, ale zarazem duchowym. I e, Szwedzi często mówią o tym, że e, dla nich modlitwą czy formą takiego obcowania z metafizyką jest po prostu przebywanie na łonie natury. Bliskość, bycie, samotny spacer w lesie, siedzenie nad jeziorem. Ten rodzaj kontemplacji, która jest po prostu takim łączeniem się z naturą. Ja pisałam o tym w jednej z moich książek, w książce Samotny jak Szwed i do mnie napisało potem bardzo wielu polskich czytelników, którzy czasami zaczynali maila od słów odkryłem, że jestem Szwedem, bo Polakom także bardzo bliski jest ten sposób właśnie modlenia się, który polega na tym, że jest się blisko natury i to jeszcze w miejscu, gdzie jest cicho. To jest bardzo chyba potrzebne w ogóle w naszym świecie, a jednocześnie zbliża nas do tej dyskusji która właśnie wiem, że toczy się w kościele protestanckim. Wiem zbyt mało na temat tego, na ile jest ważna w dziś, dzisiaj w kościele katolickim, ale w teolodzy protestanccy uważają, że te, te takie bardzo ważne biblijne słowa mówiące, że Bóg stworzył świat i ten świat ma być podporządkowany człowiekowi człowiek ma nad nim panować, że te słowa można zupełnie inaczej przetłumaczyć, że być może człowiek właśnie ma zadanie opiekowania się światem i zauważania tego świata. I to nas prowadzi do tego, co Pan Zbigniew przepięknie powiedział o, o tym, że nadzieja jest wyborem i być może także wyborem jest taka postawa opiekuna, a nie zarządzającego światem i wykorzystującego świat. I tutaj bycie blisko natury, modlitwa polegająca na tym, że po prostu człowiek zachwyca się tym, że świat jest piękny, jest może czymś, co jest i proste, i szalenie potrzebne, i naprawdę bardzo głęboko duchowe. Tylko się wcześniej wspomniałaś, napoczęłaś zaledwie taką myśl o tym, że my w naszym życiu społecznym, w tym jak budujemy rodziny, jak budujemy dzisiaj więzi i relacje, szukamy jakichś nowych odpowiedzi na te poli kryzysy i że paradoksalnie być może znajdujemy się w takim momencie już wielkiej przemiany, jeszcze niedostrzeganej. Zastanawiam się, czy w tym kontekście to, co udało tobie się ustalić, przemyśleć, wywnioskować z rozmów z bohaterami książki, nie czekam na szklankę wody poświęconą właśnie świadomej niedzietności. Czy to jest tak, że ta niedzietność, którą można w pierwszym odruchu potraktować właśnie jako przejaw bardzo głębokiego kryzysu, jakiegoś głębokiego poczucia bezsensu, braku wiary w przyszłość, no jest dowodem na przebudzenie jakiejś nowej, nie wiem, ostrożności, innej czułości w myśleniu? Co mówili bohaterowie twojej książki? To jest bardzo złożony temat i, i można o tym mówić przez, przez wiele godzin, ale wydaje mi się, że w kontekście naszej rozmowy bardzo ważne jest to, że bohaterowie mojej książki, wielu z nich podkreślało, że mają bardzo głęboką świadomość tego, jak ważnymi ludźmi w życiu dziecka są rodzice i jak bardzo wymagające jest bycie dobrym rodzicem. I są ludzie, którzy nie decydują się na dzieci po prostu dlatego, że mają poczucie, że nie są w, sprost nie są w stanie sprostać temu zadaniu. Zdarzało się, i to było dla mnie zaskakujące, bo zdarzyło się dość wiele razy, że ludzie, którzy mieli ze sobą jakieś bardzo trudne doświadczenia w dzieciństwie, którzy pochodzili sami na przykład z trudnych domów, po prostu byli wręcz jakoś straumatyzowani, opowiadali o tym, że oni wiedzą, co należałoby zrobić, by być dobrym rodzicem, ale czują się i tak jakoś tak naznaczeni i zmienieni tymi trudnymi doświadczeniami z dzieciństwa, że chcieliby przerwać łańcuch cierpienia, że po prostu nie chcą przekazywać dalej tych złych schematów, takiego cierpienia związanego z brakiem miłości, e, które czasami łatwo jest przekazać kolejnym e, pokoleniom. I to wydaje mi się czymś zupełnie niezwykłym, dlatego, że my być może jesteśmy po raz pierwszy w takim miejscu w historii, kiedy ludzie naprawdę myślą w pełni poważnie o tym, co to znaczy być rodzicem, i stawiają sobie tak wysokie wymagania, być może czasem zbyt wysokie, być może to zresztą taki z różnymi zmianami i rewolucjami, że coś najpierw się radykalnie zmienia i dochodzi do jakiejś takiej przesady, że ludzie boją się być rodzicami, bo mogą nie sprostać, dlatego że właśnie zmienia się świadomość, a potem przekształci się to coś w coś innego. Ale wydaje mi się, że tutaj jest bardzo wiele tak naprawdę ukrytej nadziei pod pozorami kryzysu. My widzimy też wyraźnie, że i to, i to mówią o tym różne badania demograficzne i statystyczne, z wielu miejsc na Ziemi, e, na przykład badania amerykańskie, badania brytyjskie wskazują na to, że drugim powodem decyzji o tym, by nie mieć dzieci, takim najczęściej wymienianym, jest to, że ludzie twierdzą, że nie znaleźli miłości, po prostu nie znaleźli tej osoby, z którą mogliby mieć dzieci. I my w ogóle znajdujemy się w momencie, w którym to takie pojęcie miłości romantycznej, która była w XX wieku podstawą, na której budowano, zaczynano budować rodzinę, że tu się coś, coś zmienia, coś się dekonstruuje, my zaczynamy myśleć inaczej o związkach, ale to wcale nie musi być um, złe. Wręcz przeciwnie, wydaje mi się, że może doprowadzić do tego, że zmniejszą um, się te problemy społeczeństw, które wynikają z pewnej wsobności i egoizmu tradycyjnej rodziny nuklearnej. Bo tradycyjna rodzina nuklearna, ta w tym takim formacie rodzice i dwoje dzieci, to jest tak naprawdę przez cały XX wiek i początek XXI wieku em, taka komórka społeczna, która jest bardzo skupiała na sobie i w dużo mniejszym stopniu skupia się na reszcie społeczeństwa. I tutaj coś zaczyna się dziać i zmieniać i idziemy na pewno w stronę szerszego rozumienia rodziny, w stronę rodzin pacz. Czorkowych, rodzin, w których po prostu jest więcej rodziców, w których jest więcej opiekunów, ale jeżeli tylko temu właśnie towarzyszy uważność i wiara w znaczenie miłości, a wielu dzisiaj ludzi nadal bardzo wierzy w miłość, to to jest tak naprawdę zmiana, która niesie w sobie nadzieję. No to skoro Katarzyna Tubylewicz o miłości, mhm. czyli o tej właściwie wydawałoby się naj, najbardziej uniwersalnej, najpotężniejszej podstawie do, do nadziei, to, to, to pytanie finałowe do, do Zbigniewa Nosowskiego... Yy. Gdzie, gdzie szukać źródeł jej odnowy i to takiej właśnie, myślę sobie, nie podanej jako jeszcze jeden produkt albo pomysł na transakcję międzyludzką, tylko tej wielkiej miłości, głębokiej. Gdzie? Hmm. Dodam może tylko na marginesie, tak żeby jakoś też ciekawie jeszcze, chociaż już kończymy, musimy kończyć pewnie tę rozmowę, ale ciekawie ją zapętlić, no, że wybór niedzietności mi uruchamia oczywiście całe myślenie o tradycji życia zakonnego i, i, i, i wyborze celibatu, mhm. który z definicji, to są dwa różne zresztą zjawiska, które z definicji były właśnie wyborem niedzietności w imię czegoś, czegoś większego, tak więc można by tu bardzo ciekawe porównania wskazujące, podobieństwa, ale oczywiście różnice przeprowadzać. Ale tak, jakby w, bez miłości trudno o nadzieję, bo miłość to jest pragnienie tego szczęścia. Jakby, szczęście to jest dla mnie przede wszystkim świadomość bycia kochanym, a po drugie świadomość bycia potrzebnym tego jakoś, myślę, że, że, że nie trzeba ludzi uczyć, bo ta świadomość jest. Natomiast y, trzeba tworzyć takie warunki, w których będzie można rozpoznawać y, te drobne znaki y, miłości i nadziei i później przekształcać je w impulsy y, y, zmienienia świata, bo to ostatecznie od tego, jak my żyjemy, y, zależy przyszłość, zależy ten świat. Niedawno papież Leon XIV przywołał takie słowa świętego Augustyna, które znakomicie myślę, że pasują do, do naszej rozmowy, że ludzie narzekają na złe czasy, na trudne czasy, a żyjmy dobrze, a, a czasy będą dobre, tak? bo to my jesteśmy tymi czasami. Od tego, jacy my jesteśmy, zależą te, te nasze czasy i, i w tym sensie let's make hope great again. Tak? Zaczęliśmy od kryzysu, a szkoda tę dzisiejszą audycję i rozmowę kończyć, bo tak się zrobiło dużo nadziei i miłości na koniec. Bardzo wam za ten y, czas dziękuję. Zbigniew Nosowski i Katarzyna Tubylewicz byli dzisiaj z nami. Dziękuję ogromnie. My się kłaniamy Paulina Wilk, Michalina Bieńko i życzymy Wam świąt z całym mnóstwem i nadziei i miłości. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy.